Witam Was bardzo serdecznie i chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj do Waszego zboru, właściwie do dwóch zborów jednocześnie, że mogłem z południa Polski, z ustronia tutaj przyjechać. Prawie 700 kilometrów nas dzieli w codziennym życiu. Dziękuję, że mieszkam w kraju, gdzie mamy Biblię w naszym ojczystym języku, Dostępną, że jest ona w wielu przekładach dostępna, że ludzie umieją czytać i pisać. Problemem jest to, że nie każdy chce po tą Biblię sięgnąć. Nazywam się Jurek Marcol, mam po sześćdziesiątce, jestem żonaty, mamy trójkę dzieci już dorosłych, mamy jednego wnuka i jedną wnuczkę. Wnuczka urodziła się trzy tygodnie temu. I zaraz dwa dni po urodzeniu przeszła operację serca, 11 godzin przeszczep zastawki płucnej w miejsce zastawki aortalnej, która nie funkcjonowała, także potem była jeszcze wiele, wiele dni pod maszynami, które podtrzymywały życie, teraz już ją powoli wybudzają, także dziękuję Bogu za lekarzy, którzy opiekowali się nią że w ogóle jeden pastor, z którym rozmawiałem na ten temat powiedział Pan Bóg podzielił się z lekarzami cząstką swojej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje człowiek i uzdolnił ich do ratowania życia. To jest coś niesamowitego, jak daleko dzisiaj już medycyna może ingerować, by ratować życie ludzkie, ale oczywiście za e, na wszystko należy się Bogu chwała. Kiedyś nasza moja teściowa, mama mojej żony, przechodziła operację bypassów, pięć bypassów jej robili, potem była jeszcze 10 dni w śpiączce i teść pojechał potem podziękować lekarzom za, to, za tą operację i mówi do tego lekarza, panie doktorze, dziękuję za uratowanie życia mojej żony, a lekarz powiedział tak, myśmy zrobili, co myśmy umieli, ale to, że ona żyje, to niech Pan tam dziękuję. Oddał Bogu chwałę. Także ja również chcę oddawać Bogu chwałę za to, że ludzie, którzy przechodzą traumatyczne doświadczenia, medyczne, lekarskie doświadczenia takie, przeżywają, jeżeli to jest wolą Bożą dla nich. I Ja no jestem akurat tym, mocno tym żyję bo w ostatnich dniach, Także wybaczcie, że się tym akurat na początku podzieliłem. Razem z żoną pracujemy od ponad 20 lat. W 1995 roku założyliśmy organizację misyjną o nazwie Biblijne Stowarzyszenie Misyjne i celem naszej organizacji jest, to właściwie były dwa kierunki służby, tłumaczenie Biblii na języki, które jeszcze nie mają dostępu do Słowa Bożego i drugi kierunek służby, organizacja edukacji dla tych narodów, które nie mają dostępu do Słowa Bożego. Chodzi o to, że to są narody, których języki jeszcze nie mają formy pisanej. Także jeżeli tłumaczy się dla nich Biblię, to jednocześnie musi się zorganizować edukację. Te języki muszą być zapisane, otrzymać alfabet, elementarze, zorganizować edukację po to, że kiedy Słowo Boże jest przetłumaczone, oni umieją czytać i pisać, aby korzystać z tego Słowa Bożego. Także o tym powiem jeszcze kilka słów potem. Ale wiecie, obchodzimy 500 lat reformacji i ten ruch tłumaczenia Biblii na języki narodowe zaczął się właśnie w czasie reformacji. I pozwólcie, że na początku może 10 minut zajmę tym tematem, zanim przejdę do tematów takich misyjnych. Dlatego, że no niewielu, niewiele zdajemy sobie sprawę z tego, że wydarzenia polityczne... Które miały miejsce w połowie XV wieku, miały związek z tym, że rozpoczął się ruch tłumaczenia Biblii na wszystkie narody, na języki wszystkich narodów świata. Wiemy, że imperium rzymskie rozpadło się na dwa, na dwa cesarstwa: wschodnie i zachodnie. W zachodnim cesarstwie i również w Kościele potem rzymskim obowiązywała w kościele łacina. I jedyną wersją Biblii, która była używana w kościele łacińskim, była wulgata, tłumaczona na początku V wieku przez Hieronima, opublikowana w 405 roku i z kolejnymi poprawkami ta wersja, łacińska wersja Biblii, obowiązywała w kościele rzymskim i wszystko w kościele rzymskim odbywało się po łacinie. Doktryna była formułowana w oparciu o przekład na łacinę, nie w oparciu o oryginalne języki. Natomiast w kościele wschodnim, w kościele używano, używano greki. Tam funkcjonowała znajomość języka greckiego, korzystano z tekstów oryginalnych. I w 1453 roku stało się coś, co zmieniło, miało wpływ na losy kościoła. Turcy podjechali i zdobyli Konstantynopol. Stolica tego Cesarstwa Wschodniego wpadła w ręce Turków, muzułmanów. Ale kiedy Turcy podchodzili pod Konstantynopol, wielu ludzi, których na to było stać, postanowiło uciec z Konstantynopola na zachód. Wśród nich wielu uczonych, uczonych kościoła, którzy znali Grekę, którzy mieli manuskrypty greckie, i zabierali je ze sobą i uciekali na zachód, przynosząc ze sobą na zachód teksty greckie, które tutaj były zupełnie nieznane i zapomniane i znajomość języka greckiego, która na zachodzie była nieznana i zapomniana. I kiedy przynieśli teksty greckie na zachód, w kościele wzrosło zainteresowanie tekstami greckimi i kiedy Ci, którzy, którzy to potrafili, porównywali teksty greckie, którzy się nauczyli greki z łacińskimi, zaczęli odkrywać różnice, w że tekst łaciński mówi co innego niż tekst oryginalny grecki. I kluczową rolę w tym takim przebudzeniu tłumaczeniowym odegrał Erasm z Rotterdamu, który w oparciu o dostępne mu manuskrypty wtedy greckie, Skompilował, zebrał wszystkie te teksty i opracował nowy, tek, nowy Testament w języku greckim. I będąc świadomy tego, że tekst grecki w wielu miejscach mówi zupełnie coś innego niż tekst przetłumaczony łaciński, postanowił również przetłumaczyć Nowy Testament na łacinę. To był pierwszy przekład właściwie w okresie przedreformacyjnym przed i również. Zrobił trzecią kolumnę, w której wyjaśnił, dlaczego przetłumaczył pewne teksty inaczej niż tłumaczyła to łacina. E, przykład. Hieronim, kiedy tłumaczył metanoite, greckie słowo, to użył słowa, które na czyńcie pokutę. W oparciu o tak przetłumaczone słowo, Kościół rzymski sformułował doktrynę o czynieniu pokuty, która polegała na wykonywaniu rzeczy nakazanych przez powiednika w konfesjonale, czyli pokutowanie było zrozumiane jako wykonanie pewnych rzeczy nakazanych w konfesjonale przez powiednika. Natomiast Erasm odkrył, że metanoite, to jest metanoia, to jest przemiana serca, przemiana myślenia, odwrócenie się od grzechu, nawrócenie się do Boga, to jest i wyjaśniał te rzeczy. I Luther to dopiero od zrozumiał w oparciu o teksty, które opublikował Erasm. I kiedy Erasm wydał, opublikował w 1516 roku Nowy Testament w języku greckim ze swoją przedmową, potem w drugie i trzecie wydanie, w trzecim wydaniu w przedmowie napisał coś takiego. Byłoby to wielkim triumfem i chwałą krzyża, gdyby Biblia była na ustach ludzi we wszystkich językach. Życzyłbym sobie, aby każda niewiasta mogła czytać Ewangelię i listy św. Pawła. W tamtym czasie duchowni Kościoła uważali, że gdyby kobieta czytała pismo święte, to by było tak, jak rzucanie pereł między świnie. Takie było pojmowanie. Do podejścia do tekstu biblijnego. W ogóle sobie uważali, że jeżeli Słowo Boże byłoby przetłumaczone na język powszechnie używany, to byłoby, byłoby to rzucanie pereł między świnie. Także Erasm rzuca wyzwanie tamtym tradycjom duchowym. Z, aby zostały przetłumaczone na każdy język, aby były czytane i poznawane nie tylko przez Szkotów, Irlandczyków, ale również przez Turków i Saracenów, aby rolnik śpiewał teksty pisma idąc za pługiem, aby tkacz powtarzał wersety wryc swego członka, aby podróżny mógł rozważaniem opowieści pism łagodzić trudy swej drogi. W niesamowicie poetycki sposób Erasm wyraził to, co dzisiaj kościoły właściwie chcą robić, aby zachęcać ludzi do korzystania ze Słowa Bożego. Ach, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ale ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Boży rozważa dniem i nocą i będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, prawda? Albo idzie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tutaj widzimy echo w tej przedmowie, w tym pragnieniu erazma, aby Słowo Boże było dostępne we wszystkich językach. Reakcja na Erasma nie była ciekawa, bo duchowieństwo i Kościół katolicki bardzo zwalczali Erasma, nie będę akurat tego czytał, ale w Anglii zorganizowano ligę zwalczającą rozpowszechnianie Nowego Testamentu Erasma. Uniwersytet z Kolonii nazwał Nowy Testament po grecku matką wszystkich herezji. Ci, którzy będą go czytać, staną się krótce Żydami. W Hiszpanii Erasmus został oskarżony o chorezję. Paryska Sorbona paliła wszystkie dzieła Erasma w tłumaczeniu Berquina, którego też spalono na stosie w 1529 roku. Pomimo tego Erasm nigdy nie został, nie zerwał z kościołem katolickim. Poza to i zmarł w Bazylei w 1536 roku na jego pogrzebie. Nie zjawił się żaden duchowny katolicki, Potem, po śmierci, w dalszym ciągu wszystkie dzieła Erasma były na indeksie, czyli były zabronione do rozpowsze w rozpowszechnianiu i w czytaniu. Także wielka postać reformacji, niestety w tamtych czasach niedoceniona. Dzisiaj profesor Guz, katolicki profesor, uważa, że Erasm uratował kościół katolicki przed naukami Lutra. No. Ma duże poczucie humoru, ale popatrzmy na drugą część. W tamtym czasie akurat, kiedy Erasmus 1516 rok opublikował swoje, swój Nowy Testament po grecku i wkrótce ten Nowy Testament po grecku wpadł albo w ręce Lutra, który postanowił również nauczyć się Greki by studiować Słowo Boże w języku oryginalnym. Wcześniej Luther bardzo dużo czasu spędzał na czytaniu Biblii w języku łacińskim, Biblia Gutenberga. W 1505 roku Luther wstąpił do klasztoru Augustynów, gdzie była m.in. Biblia po łacinie wydana przez Gutenberga. ten pierwszy nakład Biblii, który był po wynalezieniu druku. I wtedy, kiedy papież... Leon IX potrzebował, X potrzebował pieniędzy na wybudowanie bazyliki św. Piotra i zaczął w Niemczech sprzedawać odpusty, które miały na podstawie których ludzie mieli dostąpić przebaczenia grzechów, ale nie tylko żywi, żywi mieli dostąpić przebaczenia grzechów, ale nawet ci, którzy byli w czystcu i to miało pomagać wyzwalaniu ludzi dusz z czystca. Luther już znał na tyle Biblię, że się temu sprzeciwił i właściwie... On myślał, kiedy przyszli sprzedawcy odpustów, że te działania to są jakieś nieautoryzowane działania pewnych duchownych i że papież nic o tym nie wie. I kiedy pisał tezy, to między innymi napisał tak, że Należy chrześcijan nauczać, że gdyby papież wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos popiołów zamienił katedrę Świętego Piotra, aniżeli by miałaby być ona budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego owieczek. Należy nauczać chrześcijan, że papież nie szczędziłby swoich własnych pieniędzy. Chociażby nawet kościół św. Piotra miał być na ten cel sprzedany, byle udzielić wsparcia potrzebującym, od których obecnie kaznodzieje odpustowi wyłudzają ostatni grosz. Luter w swoich tezach bronił dobrego imienia papieża, ale nie wiedział, że się tym samym naraża. I kiedy handlarze odpustowi reklamowali je jako wielki skarb, którym dysponuje Kościół, odpusty, to Luter również w tezach napisał, prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia łaski i chwały Bożej. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło. Pamiętamy potem, Luther został wezwany do formacji na, na Sejm, gdzie miał bronić, właściwie miał, wezwano go, żeby bronił swoich poglądów, ale tam przyciśnięty do muru miał odwołać to, co pisał i kiedy zmuszono go do odwołania, on powiedział, pamiętacie te wie te słowa. Dopóki nie zostanę przekonany przez Pismo Święte i proste rozumowanie, nie akceptuję autorytetu papieży i soborów, gdyż przeczyli sobie nawzajem, nie odwołam niczego. Sumienie moje jest związane przez Słowo Boże. Działać przeciwko niemu nie jest ani bezpiecznie, ani wskazane, dlatego odwołać nie mogę. Oto stoję, inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. Amen. Patrzcie się, Luter, odrzuca autorytet papieży i soborów, za to groził mu stos, Uważa, ogłasza, że jedynym autorytetem dla niego jest Słowo Boże, czyli wyznaje zasadę sola scriptura i następna rzecz mówi, że jego sumienie jest wywiązane przez Słowo Boże, czyli musiał to Słowo Boże zanać i według Słowa Bożego postępować. I ponieważ groziło mu niebezpieczeństwo, że go spalą, że go porwią, jego przyjaciele, Fryderyk Mądry, książę, Zlecił porwanie go i go schował na zamku Werdburgu, w tym zamku, który stoi nad Eisenach, gdzie Luther spędził 10 miesięcy, i między innymi przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki. niemiecki. Słuchajcie, wiecie, ile czasu mu zajęło tłumaczenie Nowego Testamentu na język niemiecki? 11 tygodni 77 dni. Popatrzcie się, ile objętościowo jest Nowy Testament ponad 300 stron, czyli wychodziło około 5 stron dziennie w takim tekście, w takim układzie jak dzisiaj my mamy. On pracował jak w transie, budził się i pracował, ale to komunikuje nam, że on ten tekst Nowego Testamentu po grecku już na tyle przetrawił i tyle go znał, że potrzebował tylko czasu, aby siąść i spisać. Dzisiaj tłumaczą, którzy zajmują się tłumaczeniem Nowego Testamentu na różne języki, to zajmuje 10-15 lat. Owszem, muszą się nauczyć języka. W tłumaczeniu na języki narodowe może trochę szybciej trwać, ale to było coś niesamowitego. I kiedy wyszedł z tego zamku w Wartburgu i z Melanchthonem przygotowali tekst do druku, ten nakład się błyskawicznie rozszedł i Kochleusz, którego cytuje Merle de Abinier, znacie historię Reformacji, taką książkę, chyba Adwentyści ją zrobili reprint trzech tomów. Merle de Abinier był historykiem Kościoła. On cytuje Kochleusza. Kochleusz był zdecydowanym przeciwnikiem Reformacji i Lutra, ale obserwował pewne rzeczy i w swoich obserwacjach napisał coś takiego kto tylko po niemiecku czytać umiał, kobiety, rzemieślnicy, wszyscy z zapałem Pismo Święte pochłaniali. Każdy miał Nowy Testament w kieszeni i zgoła umiał go na pamięć. To byli luteranie z początku XVI wieku. To byli protestanci z początku XVI wieku. Każdy miał słowo, ten Nowy Testament ze sobą i zgoła umiał go na pamięć. To była obserwacja Kochleusza, czyli ci ludzie siedzieli w tym tekście biblijnym, czytali go, czytali go, czytali go, nie było tyle książek, co dzisiaj mamy, nie było tylu mediów dostępnych, ale jak już mieli Słowo Boże, to z zapałem je czytali i z zapałem oddawali się czytaniu Biblii. Mógłbym przytoczyć wielu jeszcze historię wielu innych wspaniałych ludzi z tamtego okresu, którzy zajmowali się przekładem Biblii na języki narodowe, ale przejdę zupełnie do, przeskoczę do innego tematu, Wtedy się zaczął ruch tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Wtedy, między innymi, w 1563 roku przetłumaczono Biblię na język polski, tak zwana Biblia Brzeska. W 1632 roku, tutaj, w Gdańsk, niedaleko w Gdańsku, ukazała się Biblia, która była używana przez prawie 350 lat przez środowiska protestanckie w Polsce, tak zwana Biblia Gdańska. To słowo Boże miało wpływ na życie naszego narodu, chociaż. Dwa lata po opublikowaniu Biblii Gdańskiej syn od kościoła katolickiego w Warszawie ogłosił, że czytanie Biblii przez osoby indywidualne jest inspirowane przez samego szatana. Nie mogąc spalić Biblii Gdańskiej, tak jak to zrobili z Biblią Brzeską, wbili w umysły Polaków uprzedzenia, że jeżeli sam czytasz Biblię, to, to na pewno szatan cię będzie inspirował do błędów, zbłądzisz, Straszne, straszne rzeczy. Poza tym do drugiego Soboru Watykańskiego Kościół nauczał, że czytanie Biblii, która jest tłumaczona z języków oryginalnych, jest grzechem śmiertelnym. <śmiech> Ci, którzy znają troszkę teologię katolicką, to wiedzą, że grzech śmiertelny to jest taki, że jeżeli ktoś umiera w stanie grzechu śmiertelnego, nie idzie nawet do czysta, tylko idzie prosto do piekła. Chyba, że przed, jeżeli żyje w stanie grzechu śmiertelnego, jeszcze by się przed śmiercią upamiętał i wrócił do poprzedniego do nauczania, no to jest po drodze jeszcze czyściec. Ach. Możemy dziękować Bogu za to, że oświetlił nasze umysły, że wiemy, jaką wartość ma Słowo Boże, ale pomyślcie, jaka olbrzymia jeszcze liczba rodaków, boi się sięgnąć, bała się sięgnąć pod Biblię, która była tłumaczona przez protestantów. Chwała Bogu, że są tłumaczenia katolickie i módlmy się o to, aby Pan Bóg, używając tych przekładów, docierał do serc Polaków, aby poznali prawdę. Ja się nasz wyrzuciłem gdzieś pod koniec lat 70., na przełomie lat 70. i 80., i pamiętam, że chciałem się dzielić w Pismem Świętym i podarowałem Biblię jednej koleżance z grupy na studiach. Ona mi przyniosła za parę dni tą Biblię i mówi, Jurek, tyś mi dał heretycką Biblię. Jak to heretycką? No heretycką Biblię, tutaj nie ma imprimaturu. Mmm. Mówię, no to idź do księdza, niech ci powie, czy możesz czytać tą Biblię, czy nie. Poszła do księdza katolickiego, popatrzył na tę Biblię. Wiesz co, możesz to czytać ale to niech mi ksiądz napisze, że ja to mogę czytać. No to on jej na pierwszej stronie napisał, można czytać i dał pieczątkę. Przyszła do domu i pokazała tacie, tata, ksiądz mi pozwolił czytać tą Biblię. Wziął tą Biblię i wyrzucił do kosza, mówi, jeżeli chcesz czytać tą Biblię, to wynoś mi się z domu. I to nie są doświadczenia odosobnione, jakieś wyjątkowe, młodego pokolenia ludzi w Polsce, którzy chcieli sięgać po Biblię i chcieli sięgać po Pismo Święte. Niestety w umysłach Polaków w dalszym ciągu są potężne bariery wbudowane przeciwko Słowu Bożemu. Teraz przejdę troszkę dalej. Wczoraj pokazywałem pewne statystyki, które mówiły o tym, że ja o postępie Słowa Bożego, i tłumaczenia Słowa Bożego w świecie. Może tutaj do tego się odwołam. przypomnę. W 2006 roku cała Biblia była dostępna w 429 językach. Rok temu statystyki z października, jeszcze najnowszych na ten rok nie, są, nie były ogłoszone. 636. Ponad 200 języków otrzymało dostęp do Słowa Bożego, do całej Biblii w ciągu ostatnich 10 lat. A jeżeli chodzi o, w ogóle o liczbę języków, które otrzymały dostęp do Słowa Bożego, to z 2400 na 3200 prawie 800 języków otrzymało dostęp do Słowa Bożego w ciągu 10 lat. Trzeba było 2000, 2000 lat, można powiedzieć, żeby 2400 języków i w ciągu 10 lat postęp o 800 języków. Następuje niesamowite przyspieszenie, jeżeli chodzi o tłumaczenie Biblii, o dostęp Słowa Bożego na, we wszystkich językach świata. My w naszych mediach słyszymy same katastrofalne informacje, że człowiek pogląda trochę telewizję i już mu się niczego nie chce. A Gdybyśmy czytali, że praktycznie co cztery dni jakiś naród otrzymuje dostęp do Słowa Bożego, to co chwilę byśmy spowiedzieli, aleluja, aleluja, to jednak Pan Bóg ma wszystko w swojej kontroli i On działa. Pomyślcie, gdzieś co cztery, co pięć dni nowy język, który nie miał wcześniej dostępu do Biblii, do Słowa Bożego, otrzymuje dostęp do Ewangelii. Kolejny naród, kolejny naród, kolejny naród i to jeszcze się przyspiesza i będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom. To proroctwo Pana Jezusa wypełnia się na naszych oczach. E jeżeli chodzi o naszą organizację, to w ciągu tych 20 lat funkcjonowania nasi misjonarze przetłumaczyli Nowy Testament na język Tuaregów w Mali, na język Hakasów na Syberii i na język ludu Seimad na, język na Papui Nowej Gwinei. W tej chwili kontynuują tłumaczenie Starego Testamentu, ale jednocześnie byli zaangażowani, szczególnie jesteśmy również zaangażowani w pracę misyjną w Etiopii gdzie Iza Karpienia ze zboru w Gdańsku, zboru baptystów w Gdańsku organizuje edukację podstawową dla kilku plemion i również dzięki jej pracy, jej służbie albo jej otwartym oczom zaczęliśmy wspierać cztery projekty tłumaczeniowe, cztery tłumaczenia na, w, w południowej Etiopii. Ja mówię dzięki jej oczom, bo ona widziała ludzi, lokalnych ludzi, którzy mieli pragnienie tłumaczenia Biblii na swoje własne języki, ale nie mieli wsparcia. Nie mieli wsparcia finansowego i po prostu nie mogli się tym zająć. I za jej wstawiennictwem zaczęliśmy organizować również w Polsce wsparcie, aby żeby tamte, tamci tłumacze mogli pracować, skupić się na tej służbie, którą Którą, do której Pan Bóg powołał I słuchajcie, to nabożeństwo dzisiaj pierwsza część była troszeczkę taka historyczna chciałem pokazać jak te ruchy tłumaczeniowe jak to wszystko zostało rozpoczęte dodam tylko, że kiedy rozpoczęła się reformacja Pismo Święte było dostępne w 35 językach świata na świecie mamy 7 tysięcy języków 15 wieków, 35 języków Potem nastąpiło przyspieszenie, dzisiaj mamy już ponad 3200 języków dostęp do, do Słowa Bożego. Niesamowite przyspieszenie, ale to się zaczęło od reformacji. I teraz mamy polskich misjonarzy, tam gdzieś rozrzuconych po świecie. Od czasu do czasu przyjeżdżają do Polski. Ja czasami od czasu do czasu jadę w odwiedziny do naszych misjonarzy i jeżeli miałbym nawiązać to, co tutaj dzisiaj przedstawiam do Słowa Bożego, to nawiążę do pierwszej podróży apostoła Pawła, który wrócił z Barnabą i wrócili do Antiochii do zboru, który ich wysłał, a gdy tam przybyli do Antiochii, zgromadzili zbór i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganą drzwi wiary otworzył. Także ja dzisiaj również chcę wam, z Wami się podzielić, jak wielkich rzeczy Pan Bóg czyni na obliczu ziemi i jak poganą drzwi wiary otwiera przez pracę również między innymi polskich misjonarzy. Pan Bóg używa Polaków na misjach, Pan Bóg używa polskie kościoły, które się o misjonarzy modlą, Pan Bóg używa polskich pieniędzy, aby wspierać misjonarzy i wiem, że niektórzy z Was bardziej lub mniej regularnie pracę misyjną wspierają, czy o pracę misyjną się modlą, za co dziękuję Panu Bogu. Dlatego, że ta praca misyjna, która jest wykonywana, jest możliwa tylko dzięki ludziom, którzy o misję się modlą i którzy misję wspierają. Tak jak mówiłem, Iza organizuje edukację podstawową w południowej części Etiopii dla plemion, gdzie tłumaczona jest Biblia aby uzdolnić tych ludzi do korzystania ze Słowa Bożego w momencie, kiedy to Słowo Boże jest dla nich, będzie dla nich przetłumaczone. Kiedy ostatnim razem Iza z była, byli w Polsce ze swoim mężem, opowiadali mi w różnych kościołach o tej służbie. Jeżeli chodzi o tłumaczy, których postanowiliśmy wspierać, to tłumaczy na takie języki jak zajse. 80% Nowego Testamentu jest gotowe. Ari kończą sprawdzanie całej Biblii. Gamogofa kończą sprawdzanie całej Biblii. Konso właściwie skończyli przekład również już Starego Testamentu i niebawem będzie wydana również cała Biblia. Także w najbliższym czasie, spodziewamy się, może za rok, za dwa, mamy jechać do Etiopii i chcą zorganizować, żeby to, te przekłady Ari, Gamogo i Konso kiedy będą wydane, będą specjalne namorzeństwa, żeby to się odbiło tak jedno po drugiej, że jak za jednym, za jednym wyjazdem do Etiopii, żebyśmy mogli wziąć udział w tych wydarzeniach. Zajse mają dopiero, mają już 80%, pracują nad tym 7-8 lat, także jeszcze może dwa lata i cały Nowy Testament będzie dla nich dostępny. Główną postacią w tym przekładzie to jest Mulatu Goszu. Spotkałem go pierwszy raz gdzieś ponad 10 lat temu, kiedy byłem w Etiopii, i Iza opowiadała nam o nim i mówiła, że dobrze by było go wspierać. I opowiadali mi jego historię. On się nawrócił poprzez to, że chodził, chodzi, jako nieliczne dziecko z plemienia Zajse, chodził do szkoły w języku urzędowym amharskim. Poprzez język amharski, kiedy opanował język amharski. W języku amharskim poznał Ewangelię o Jezusie Chrystusie i stwierdził, no to trzeba przetłumaczyć na swój język. I chodził ludziom o wioski, do wioski, aby opowiadać o Jezusie. Ale tam, jeżeli przekazuje się coś bardzo ważnego, bardzo uroczystego, to się o tym nie mówi, o tym się śpiewa. Także on ułożył około 100 pieśni, o Jezusie Chrystusie, o Ewangelii, i chodził od wioski do wioski i śpiewał to, żeby go ludzie słuchali. I ja się pytam, no a, bo widziałem scenerię, no mówię, jak on tam chodzi, bo, bo to tam mieszka w Dolinie, ale tam te wioski są rozrzucone po górach, no to jak tam chodzi? No, no, mamy jakiś pojazd, rower, motor, nie, nie, tam w górach to ci nie da jechać. A, mówię, a zwierzęta są jakieś? No są. Jakie są? No lwy. I co nie boi się? Boi się. Ale się modli i idzie Są tacy ludzie jeszcze dzisiaj na planecie Ziemia Którzy modlą się i idą Przez tereny, na których są lwy Aby głosić innym Ewangelię o Jezusie Chrystusie I Iza jak poznała tą sytuację To mówi Jurek, my musimy go zacząć wspierać Takżeśmy zaczęli wspierać Jednocześnie potem jeszcze dwóch kolejnych ludzi Którzy w tym języku tłumaczą Ewangelię Zostawię Etiopię i przejedziemy na chwilę na Ukrainę, gdzie rozpoczęliśmy służbę w roku 2000. Od nas z ustronia do regionu, do którego jeździmy jest bliżej niż tutaj do Was, bo tam mamy 500 kilometrów, tutaj mamy 700 kilometrów, przy czym przez granicę i kiedy żeśmy zaczęli jeździć na Ukrainę, to odkryłem biedę, o jakiej nie miałem pojęcia. Ja widziałem wcześniej slamsy Bombaju, slamsy Kalkuty, ale tutaj nie spodziewałem się, że mogę w Europie zobaczyć ludzi mieszkających na śmietnikach w takich oto domach. Popatrzcie się, widzicie, szyba, hmm, to nie jest szyba, yy, dyktą zabite okna, bo to było na wiosnę, wczesną wiosną, potem może wstawiają folię do tego. Wybudowaliśmy w jednej wiosce Dom Modlitwy, gdzie zaczęliśmy szkoły. W, w wielu wioskach zrobiliśmy pompy ze zdrową wodą, około 300 sztuk, żeśmy takich pomp zamontowali i na część pomp z tego ośrodki załatwił pastor Krzysiek, i powiem Wam, pokażę Wam krótkie wideo, które pokazuje podziękowanie za pompy. Tylko muszę, bo mi się to tu przestawiło. Gdzie tu jest to podziękowanie? O, tu jest filmik. Jedziemy do jednej wioski, gdzie zrobiono 9 pomp, To może tak być na takim poziomie. Mówi, sława Bogu. Ja mówi, Przedstawia się ten pastor Aladyr, który pracuje w tej wiosce. To jest jego small business. Zajmuje, skupuje złom od innych cyganów, a potem to sprzedaje. No Jurek pomógł, oczywiście. Mówi o moim imieniu, ale że pomógł nam zrobić tutaj na Dąbokach pompy. W naszej wiosce zrobiliśmy 11 takich pomp. Na naszej wiosce nie było wody. Mieliśmy dwie pompy na całą wioskę, na 30 domów. Cały tabor przychodził do mnie po wodę. Dzisiaj w każdym co trzecim domu, domu jest pompa. I dzisiaj pijemy zdrową, czystą wodą. i dziękujemy, żeście przyjechali i żeście nas błogosławili wiem, że to wszystko od Pana Boga tego nigdy nie zapomnimy Czeganie są bardzo szczęśliwi że otrzymaliśmy takie błogosławieństwo więc w innej części taboru tutaj również zrobili nam pompę kolejna pompa w tej wiosce no, te pompy tutaj akurat w wiosce mają 9 metrów, ale to już było poza, pod warstwą i lastą i nie były skażone yy, fekaliami ze, z, z, z ubikacji. Ja pytam, mówię, co byś chciał powiedzieć wierzącym w Polsce, tak, którzy pomogli. Dużo dziękuję, dużo, bardzo dziękuję. Tutaj również czysta woda. My również dziękujemy. No, to jest, wyobraźcie sobie, że mieszkacie w wiosce i to jest wasza pralka. Gdzie masz pompę? A tu jest blisko Także jeżeli ktoś robi pranie, nabiera wody i w ten sposób robi się pranie Dlaczego woda była ważna tutaj w tej wiosce? Dlatego, że brali i mieli studnie gdzieś 3-4 metry głębokie, a obok studni blisko 10 metrów nie więcej Zawsze była jakaś toaleta niezabezpieczona i dzieci miały non-stop biegunki Także dostarczenie im zdrowej wody było niesłychanie istotne, bo dzieci, które miały nosto biegunki, miały duże absencje w szkołach, nie chodziły do szkoły. Także, Możecie powiedzieć, jaki jest związek studni z ewangelizacją? Jeżeli damy im zdrową wodę, dzieci będą chodziły do szkoły, będą się uczy uczyły czytać i pisać, i nauczą się czytać Biblii. To samo można powiedzieć, jaki jest związek chleba z ewangelizacją. Jeżeli ich nakarmimy, będą. Siedziały w szkole, bo wiedzą, że na koniec lekcji dostaną posiłek, to ich udzielni do korzystania z Biblii. Jaki jest związek odzieży, dostarczaniem odzieży z ewangelizacją? Jeżeli nie mieli się w co ubrać, nie wychodzili do szkoły, szczególnie w dni słodne i zimne, kiedy dostali odzież, mogli chodzić do szkoły, Także popatrzcie się, dostarczanie odzieży, dostarczanie chleba, dostarczanie zdrowej wody, czasami dostarczanie środków na zakup lekarstw. To było wszystko przełamywanie tych barier, które oddziały, oddziały, oddzielały tych dzieci od Słowa Bożego. Barierą główną była, był analfabetyzm, ale żeby chodziły do szkoły, trzeba było im te środki dostarczyć. W jednej wiosce, tutaj Pokażę Wam, jak trafiliśmy, w... ten film jest nagrany w 2004 roku, kiedy, nabo... kiedy przyjechaliśmy do wioski i było nabożeństwo i jest, jak oni uwielbiają Pana Boga. Posłuchajcie. To była wioska, która w 1998 roku była całkowicie zalana wodą. Była powódź na Zakarpaciu. I cyganie, którzy mieszkali w Lepiankach, tam podeszła woda z rzeki Latorycy na 80 cm, i wszystkie ich domy, to był koniec listopada, wszystkie ich domy się zawaliły. Dwa lata wcześniej do tej wioski zaczął zaglądać jeden cygan, który jak się nawrócił, albo zanim się nawrócił, najpierw się nawróciła jego żona. Kiedy żona się nawróciła, on ją wziął za włosy Przyprowadził do miejsca, gdzie rąbał drzewo na ogół Wziął siekierę i mówi, teraz wybieraj Albo Pan Bóg, albo ja Ona mówi, Pan Bóg mi nigdy krzywdy nie zrobił A Ty mnie cały czas krzywdzisz Chciał Podniósł siekierę do góry i ręka mu zesztywniała Nie mógł jej opuścić na dół Wypuścił siekierę, uciekł Za dwa czy trzy dni przyszedł na kolanach Błagać żonę, żeby mu przebaczyła Potem się nawrócił i zaczął od wioski do wioski chodzić, by innym cyganom mówić o Bogu. I przybył do tej wioski i cygany mówią, ty nam będziesz mówił o Bogu, nie wiesz, jakiś ty był? Jakżeś pił, jakżeś żonę zdradzał, jakżeś kradł i ty nam mówisz o Bogu, że my mamy inaczej żyć? On się modlił, Panie Boże, otwórz drzwi do głoszenia tym ludziom Ewangelii. Dwa lata później przyszła powódź. Wszystkie domy w tej wiosce, wiosce, wszystkie domy Cyganów się zawaliły. A potem rok po, pierwszymi, którzy okazali pomoc tym Cyganom, byli nawróceni Węgrzy z kościoła reformowanego. Oni im okazali serce, chrześcijanie. Także to zmiękczyło ich serce, ale potem, kiedy Gaszwar ponownie przyszedł do tej wioski i mówił im, że możemy całe życie przez pokolenia budować na piasku, na glinie, ale w końcu może przyjść woda, Wiatr, burza. I to, co, na czym żeśmy budowali przez wiele pokoleń, wszystko zostanie zniszczone. My że musimy budować na fundamencie. Oni to przeżyli, bo po powodzi władze Ukrainy e, udzieliły ludziom w tej wiosce pomocy finansowej, dostali materiały, budowali. Wszyscy wybudowali domy na tak wysokim, może 80 cm, fundamencie, to były nowe domy. Jest jedna ulica z takich domów, fundamentu, ale wszystkie nowe domy znowu są budowane na glinie. Ale to wydarzenie pokazało im, że można budować przez pokolenia na piasku i w końcu to ulegnie zniszczeniu. I ta, ta przypowieść Pana Jezusa o budowaniu na skale i na piasku do nich niesamowicie przemówiła. I w tej wiosce wielu ludzi się nawróciło. Myśmy tam do tej wioski dotarli 4 lata później i pomogli, czy 5 lat później, i pomogli im wybudować dom modlitwy. Jak się wjeżdża do, do tego domu modlitwy, to droga mniej więcej wyglądała tak. Myśmy wykorzystywali, żeby wjechać do tej wioski, to trzeba było wykorzystać to, co wszystkie inne auta wypchnęły. Nie szło jechać kolejnami, bo bym został wisieć. Jurek gazy daj. No Jurek dał gazu i wjechał do wioski. Ale potem trzeba było wyjechać. Niestety. Tak wyglądają w wielu miejscach drogi. Innym razem, jak wjeżdżałem do wioski, to to wyglądało tak. Ta droga się zmieniała w zależności od warunków pogodowych i co tam jeździło. Także droga do wjazdowa do wioski się <śmiech> zmieniała. Krzysiek kto zna, bo tam jeździł. To jest nasz bus misyjny, 25, ma już 28 lat, wysłużony, ale na te trasy tam na Ukrainę jest chyba najlepszy. Także jeżeli macie samochody na wysokim zawieszeniu, zapraszam, możecie pojechać z nami na niskim <śmiech> zawieszeniu, to tam do tych wiosek jest problem wjechać. Pomagaliśmy w organizowaniu edukacji, budowaliśmy szkoły, zorganizowaliśmy, żeby w tych szkołach trwała nauka. Pomogliśmy, był moment, że utrzymywaliśmy pięć szkół, w tej chwili e, dzieci z tych w niektórych wioskach zaczęły chodzić do szkoły państwowej, także e, chwała Bogu za to, e, że nastąpiła taka zmiana mentalności, ale od czasu do czasu natrafiamy na indywidualne osoby, indywidualne rodziny, które żyją w wielkiej biedzie i którym po prostu trzeba pomóc. I pokażę Wam jedną z takich rodzin, rodzina Robika. Wjeżdżamy do wioski, gdzie ludzie właśnie żyją mniej więcej w takich warunkach. To jest wioska Wielkie Łuczki. Domy budowane z niewypalanych cegieł. No, ten tutaj ma dobrze zbudowany, jest, bo ma przynajmniej 30 centymetrów fundamentu. I poznaliśmy tego Roma, który ma na imię Robik. Ma siódemkę dzieci. Przedstawił, pokazał nam jak, jak mieszka. Chodziło się z błotnego podwórka do środka, gdzie było klepisko, gdzie była żona również z maleńkim dzieckiem. Łącznie mają siedmioro dzieci i ten cygan mówi coś takiego, ja, temu, ja wierzę Bogu, czytam Biblię, a nasz pastor uczy nas, aby się wszyscy nawrócili do Boga. To, co Bóg jemu daje, to on nam przekazuje, ja temu wierzę. Ci ludzie nie mają dostępu do opieki medycznej, darmowej opieki, nie mają pracy, nie mają ubezpieczenia, a nawet gdyby mieli ubezpieczenie, to nie są, e, opieka medyczna jest płatna, a za wszystko się płaci, za wizytę u lekarza się płaci, za lekarstwa się płaci i jedynym ratunkiem dla wielu z tych ludzi jest modlitwa do Pana Boga i w wielu sytuacjach Pan Bóg honoruje te modlitwy i On tutaj m.in. też opowiada, że jak dzieci są chore, to ja mam takiego lekarza, do którego przychodzę, Modlimy się do Pana Boga, w zboże modlimy się i dzieci moje są zdrowe Moje dzieci są bose, ale ja wiem, że mam takiego doktora Boga, do którego wołam i ja się nie boję Ja do Niego wołam i Bóg mi pomaga Moje dzieci nigdy nie były w szpitalu, kiedy są chore albo mają gorączkę, to ja się modlę do Boga, a Bóg mi pomaga Bez względu na to, jak żyjemy, On nam pomaga on nie potrzebuje mojego mieszkania, ale chce mojego serca. I tej rodzinie postanowiliśmy pomóc i wybudować dom. I kiedy odwiedziliśmy ich końcem czerwca, okazało się, że gdybyśmy im nie zaczęli wybudować domu, to władze zabrałyby te dzieci, wszystkie ich dzieci do domu dziecka. To jest żona Robika. Można? Ja będę tu przekładał. Bo oni mówią po węgiersku, Romowie. Jak chcę wsławić Pana, od niej chcieli zabrać dzieci. Widzieli, widzicie w jakich warunkach oni mieszkają. Ale dzięki, że Pan Bóg myślał o nich. I teraz, kiedy dom już jest budowany, przyszła komisja i nie zabiorą tych dzieci im. Także bardzo Wam serdecznie dziękujemy. A no, tam będą mieli również łazienkę. Bóg widział, że musiałem, musiałem wybudować dom. Ale nie miałem możliwości na to. Ale Pan Bóg przez was, wy się widzieli to i pomogli nam. Ja jestem bardzo wdzięczny Bogu. Niech Pan Bóg błogosławi wasze rodziny i wasze dzieci i waszych pastorów. I takich sytuacji, na takie sytuacje napotykamy coraz częściej. Pojechaliśmy do następnej wioski, gdzie pastor, który z nami jeździł, to jest taki naczelny pastor romski powodził nas po okolicy i zawiózł nas do kolejnego, innego pastora, bo ja mam na imię, jestem pastorem Robikiem, mieszkam tutaj w mieście Użgorodzie. Podsumowując to, co on mówi, on mówi, widzicie w tle, w tle jego dom, ten dom wybudował z podkładów kolejowych, które były nasączone smołą. I teraz, kiedy przychodzi słońce i zaczyna trochę mocniej świecić, e, grzać, to te smoły, Wydzielają jakieś środki i mówi, że wszystko to oddziaływuje na płuca. Wybudował ten dom w 2004 roku, bo nie miał innych materiałów. Mieszka w okolicy, gdzie jest 80 domów, nie mają dostępu do wody. Wodę, po wodę chodzą 300 metrów do rzeczki, gdzie woda jest mocno skażona. Jeżeli chodzi o toaletę, to chodzą również kilkadziesiąt metrów gdzieś tam za tory, w krzaki. Nie ma możliwości i również prosił o to, żeby jemu pomóc wybudować dom. Kolejna rodzina, w innej wiosce, właściwie dwie rodziny razem. Jak, jak masz na imię? A Natasza, ile masz lat? 42. U, ile masz dzieci? No siedem, ale ósmy jeszcze tam, najstarszy syn mieszka gdzieś w innym miejscu, 16-latek. Oni mieszkają, ona... Z ośmiorgiem dzieci, z siódemką dzieci, potem jej siostra z dziewiątką dzieci i w ciąży, i wiadomo, że są bliźniaki, mieszkają w tym domu w tyle, jeszcze rodzice. Także na przestrzeni 30 metrów kwadratowych mieszka 20, 22 osoby i prosili o pomoc w wybudowaniu dla nich domu. Także chcemy wybudować taki dom bliźniak dla nich, Mamy już praktycznie gdzieś ponad 60% środków na to. Potrzebujemy jeszcze 3-4 tysiące euro, żeby ty, myśleć o wybudowaniu i skończeniu tego domu. Materiały budowlane na Ukrainie są dużo tańsze jeszcze niż w Polsce i siła robocza też jest dużo tańsza, także można za 10 tysięcy euro wybudować dom bliźniak, taki po 45 metrów kwadratowych mieszkania dla każdej z tych rodzin. Jak ja je popytałem, co by chciała powiedzieć wierzącym w Polsce, którzy ewentualnie chcieliby pomóc, no, że będzie się o, o nich modlić. Dzisiaj rozpłakała, już więcej nie, nie potrafiła powiedzieć. Takich sytuacji na Ukrainie spotykamy wiele. Pokażę Wam jeszcze inną sytuację y, dzieci romskich. Dzieci są czasami bardzo zdolne, ale w zależności co jakie narzędzie się im da. Tutaj pokażę wam dwóch chłopców jeden używa siekiery mały brzdąc, a musi machać tą siekierą, to była, to była zima dobrze mu to idzie a drugi brzdąc, syn pastora któremu żeśmy kiedyś gitarę przywieźli za pół roku żeśmy przyjechali i Christopher, dziewięcioletni Christopher gra i chwali Pana Boga cyganie są bardzo muzyczni jeżeli da się im instrumenty do ręki mogą naprawdę, oni będą, to będzie ich zabawka, od rana do wieczora będzie to używał i stają się naprawdę virtuozami. Kiedyś inna wioska, ta sam, inna wioska, właściwie Barkasowo, przyjeżdżamy do wioski i tak z, z daleka widzę taki obrazek. Potem pastor mówi, a to, są, to jest jedna wdowa, jej mąż zmarł, miała tam gromadkę dzieci. Te dzieci mają na sobie... Ubrania, które zostały im przywiezione z Polski czy z Czech pomoc humanitarna, gdyby nie ta odzież, widzicie, ubrali ich w ubrania, które na nich, dla nich nie pasują, ale kiedy jest zimno, to nie patrzysz na to, czy to jest modne, czy to nie jest modne, ale czy to cię naprawdę chroni przed ciepłem. W tyle widzicie, w jakich warunkach, w jakich warunkach ci ludzie żyją. Przyprowadzono Cię tutaj, aby Ci to wszystko pokazać. Patrz uważnie swoimi oczami, słuchaj uważnie swoimi uszami. I kiedy Pan Bóg pokazuje nam takie obrazy, co mamy robić? Przejść obojętnie, czy powiedzieć, Panie Boże, użyj nas, żeby zmienić życie tych ludzi. Także... Najważniejsze potrzeby, które mi dzisiaj są, które mi ja może przeżywam, które są na moim sercu, to między innymi dom dla tych dwóch rodzin, do, do, znalezienie środków na wybudowanie domu dla tych rodzin. Potem w następnej tej kolejności ten pastor prosi, i widziałem, że to jest też również wielka potrzeba. I również kolejne potrzeby, to się wiąże już z tą służbą, którą, którą wykonujemy w Etiopii, tłumaczenie Biblii, na te języki tych ludów aby te projekty zostały dokończone aby ci ludzie otrzymali dostęp do Słowa Bożego potrzeb na świecie jest wiele nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata nie jesteśmy w stanie pomóc całemu światu ale możemy w niektórych miejscach zmienić życie ludzi pomagając im stanąć na własne nogi, pomagając im żyć w godziwych warunkach Mógłbym kontynuować, ale mi się wydaje, że tych obrazów, które Wam pokazałem, wystarczy. Jeżeli Pan Bóg się dotknie Waszych serc, będziemy wdzięczni za każdą pomoc na, w, tym, w tą stronę. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za Waszą uwagę, za zaproszenie. Niech Pan Bóg Was błogosławi.